Wędruję sobie po poznańskich targach Polagra Premiery na stoisku Lemkena, do którego przyszłam po to, żeby dowiedzieć czegoś bliżej o Rubinie 12, nagrodzonym złotym medalem. W drodze do Rubina zauważyłam maszynę, która się nazywa Juwel 7 i ja nie wiem dlaczego, ale ten pług ma takie bardzo specyficzne ażury, to jest tak ciekawie zorganizowane, w ogóle duża maszyna. Solidnie wykonany pług. Ile on tu ma skip, to zaraz obejrzę z panem Markiem Zielińskim, regionalnym kierownikiem sprzedaży. Panie Marku, te ażury to tak ma być? Tak, to tak ma być. Dlaczego? To tak ma być, ponieważ ażur jest już znaczy starą technologią. To już jest odkładnia, która już od wielu lat jest na naszym rynku. Natomiast jeżeli chodzi o ażur, to jest dedykowane zwłaszcza na ziemię zwięzłe i ciężkie ponieważ lepiej się odkłada, lepiej rozkrusza ziemię i lepszy, lepiej wygląda orka po, po prostu po ażurach. Natomiast sam ażur to jest jedno, natomiast drugim ważnym argumentem, na którym można zwrócić uwagę, to jest to, że ten ażur jest montowany bez użyciu żadnych śrub ponieważ w każdych maszynach, tak jak tutaj jest pokazane, na przykład na lemieszach mamy montowane na trzech śrubach, ażur, jak widać, nie ma mocowań. Jest on mocowany na szybkim sprzęgu z tyłu, na hakach. E, jedynym zabezpieczeniem e, tych listw e, ażura jest e, pierś, która to wszystko trzyma. Również, to jest nasza odkładnia Duramax, również odkładnia Duramax może być wykorzystywana przy odkładniach standardowych, pełnych. A mówi Pan, że ażur to jest stara technologia, a jakie nowsze technologie istnieją? Nie, jeżeli chodzi o odkładnie, to tylko generalnie decyduje o sposobie pracy, Profil odkładni. Profil odkładni zawsze jest profil dedykowany na konkretne ziemie. Ciężkie, lekkie, zwięzłe, mniej zwięzłe. Czy to ma być orka na wiosnę, czy to ma być orka na zimę. decyduje zawsze profil odkładni. Stara technologia może nie tyle, że stara, tylko rozwiązanie. Ażurowe rozwiązanie już jest od lat. Może mało popularne w Polsce, w rejonach, gdzie mamy do czynienia z lekką i średnią ziemią. Tam, gdzie jest ciężka gleba, no to na pewno częściej spotkamy ażur niż, niż w innych rejonach. To chodźmy w takim razie do Rubina. Rubin 12, maszyna nagrodzona w tym roku złotym medalem. Tutaj prezentuje się na honorowym miejscu, zaraz na początku Waszego stoiska, brona talerzowa, jak brona, widzę. Tak, brona talerzowa Rubin, następca brony talerzowej Rubina 9, teraz nomenklatura Rubin 12. Jest to maszyna z wieloma zmianami. Przede wszystkim najważniejszą zmianą jest średnica talerzy. W Rubinie 9 mieliśmy do czynienia z talerzami 610. Tutaj są talerze dużo większe, bo 736 mm. O czym decyduje tak naprawdę wielkość talerza? Wielkość talerza decyduje o sposobie intensywności mieszania i w zasadzie o tym, w jakie warunki może ta talerzówka wjechać. Jeżeli mamy niskie ściernisko, mało resztek pożliwnych, wystarczający będzie talerz małej mniejszy. średnicy. Tak jest. Natomiast przy dużych resztach przy śieliskach kukurydzianych bardzo ważnym jest tym aby można było głębiej i lepiej to wymieszać do tego jest stworzony duży talerz czyli ten duży jest bardziej do hardkorowych warunków tak na ciężkie gleby do lepszego mieszania lepszego cięcia natomiast to jest jedna rzecz druga rzecz zostały wzmocnione zabezpieczenia ponieważ każdy talerz ma swoje zabezpieczenie sprężynowe no właśnie widzę takie solidne te sprężyny tak, solidne oczywiście niebieskie i na, tak i oczywiście nawet podwójne nawet podwójne co świadczy też o ich y, agresywności to jest kolejna sprawa i jedna bardzo ważna rzecz, która będzie w przyszłości prawdopodobnie wykorzystywana przy innych maszynach zawieszanych. Koło kopiące, które jest przy, przy, pokazane przy tej maszynie, prawdopodobnie będzie wykorzystywane przy maszynach zawieszanych, ponieważ to koło, które tutaj jest jedno wspomagające transport, pozwala na zastosowanie dużo cięższych wałów, które mamy do czynienia teraz. Zawsze ograniczeniem maszyn zawieszanych były ciężkie wały, które klienci chcieli, a nie zawsze można było tego zastosować, ponieważ waga maszyny wzrastała. Teraz przy tym kole ten problem znika. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo przy maszynach zazwyczaj podaje się, jakiego ciągnika wymaga tej wielkości urządzenie. Ile minimum koni musi być, żeby to pociągnąć? No To jest zawsze dyskusyjne, ponieważ to zależność jest od warunków glebowych, od struktury pola, od ukształtowania terenu. Natomiast w tym przypadku, gdzie normalny Rubin 9 wymaga załóżmy 150, 170 koni na 3 metry. Tak w tym przypadku ten rubin, też 3 metrowy, będzie wymagał w granicach 250 koni. No, czyli już jednak troszeczkę większy traktor. Tak, zdecydowanie. To jest przeznaczone na duże areały, duże ciągniki i ktoś, kto kupuje i decyduje się na taką maszynę, musi bardzo dobrze wiedzieć, do czego ją później wykorzysta. Czyli już nie gospodarstwo 15, 30 hektarowe, tylko takie już? No, również 15, bo może nie 15, nie 30, 100 hektarowe nawet, e, ale to musi być już ukierunkowanie na przykład nie wiem na kukurydzę w monokulturze na usługi i tak